Infry. Prezentujemy zapis czatu z Krzysztofem Rogalą, twórcą portalu i forum davidike.pl. Czat odbył się w niedzielę 23 września 2012 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl. Tematem spotkania były teorie ogólnoświatowych spisków, globalnej manipulacji masami, tajne projekty, a także to, czy reptilianie rzeczywiście żyją wśród nas oraz m.in. opinia Pana Krzysztofa o apokalipsie roku 2012. Zapis czatu dostępny jest również do pobrania na forum www.paranormalne.eu. Mam pytanie y, odnośnie teorii spiskowych na ile mamy pewność iż teorie spiskowe są autentycznym faktem a na ile y, y, możemy twierdzić iż one są tylko i wyłącznie fikcją niczym literatury science fiction To jest bardzo szerokie pytanie i odpowiedź na nie jest po prostu niemożliwa bo po pierwsze trzeba sprecyzować jakie teorie spiskowe bo tych teorii są setki, tysięcy. A przeważnie jest to nomenklatura typu prześmiewczego. No, no wszystko, co chce się wyśmiać, wrzuca się do jednego wielka, wielkiego worka teorie spiskowe i ludzie sobie dają z tym spokój, ale to tak nie działa, bo to jest po prostu tylko łącznie wyłącznie gra słów. Sam osobiście na forum, tutaj swoim debitejk.pl nie używamy w sumie tego typu sformułowań, że to jest teoria spiskowa, bo są po prostu to, to tylko wyłącznie takie socjologiczne zagrywki. Nie ma czegoś takiego. Ja uważam, że każda, ka każdy z problemów po prostu trzeba zbadać osobno, analizować wszystkie fakty i potem wychodzi, co wychodzi prosty przykład 9.11 taki krótki filmik wróciliśmy jego wytłumaczenie 9.11 w 5 minut gdzie są podane same fakty to co było nazwane teorią spiskową to są same fakty, są to wydarzenia rozciągnięte w czasie, więc stwierdzenie czy, czy coś jest prawdziwe czy nie nie ma w tym momencie racji, racji bytu bo to nie jest tak, że wrzucamy hasło o UFO i mówimy teoria spiskowa albo 9.11 teoria spiskowa nie, to jest żmudna, długa analiza faktów po prostu nie używam tej nomenklatury. To już może w takim razie widzę, że się zaczyna e, tutaj ciekawe robić, e, więc może oficjalnie rozpocznijmy ten czat. E, ja może jeszcze raz powitam pana, bardzo się cieszę, że pan jest, pan Krzysztof Rogala, twórca m.in. serwisu DavidIke.pl forum e, bardzo popularnego bardzo się cieszę, że Pan z nami jest i właśnie dzisiaj będziemy mówić o tym, o czym Pan mówił przed chwilą, o tym, co jest bardzo takim złożonym problemem i do czego my też staramy się od czasu do czasu odnosić. Tylko chcę powiedzieć, że tutaj oficjalnymi opiekunami dzisiejszego czata są Skubany i Iwelios, także tutaj oddaję, że tak powiem, w ich ręce prowadzenie dalszej części rozmowy. A jeśli ma Pan ochotę dokończyć swój poprzedni wątek, to proszę bardzo i, i jeszcze raz dziękuję za udział w czacie. Tak jak nie wiem, czy, czy tutaj było słyszane to, co mówiłem poprzednio, nie użyłem tej nomenklatury teorie spiskowe, po prostu uważam, że są to no, zwykła socjologiczna gra słów nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. To jest tak jak z New Age, gdzie wszystko coś, co nie jest religią chrześcijańską, czy katolicką, rzuca się do jednego walka. Jest To Jest po prostu całkowite nieporozumienie. Analizę faktów mówią same y, za siebie. Dobrze, tutaj teraz widzę może pytania na czacie. No to zacznijmy od pierwszego z brzegu. Czy w Polsce ktoś u władzy jest reptilianinem? Słyszałem o grupie trzymającej władzę. Jest jakiś układ połączony z jaszczurami w Europie Wschodniej. Nie badałem tych wątków, nic nie wiem na temat y, tutaj tego typu spraw, to nie jest takie proste, jak się wydaje ludziom, że, że mówimy o jakichś reptilianinach, jest to znacznie bardziej skomplikowane. Są pewne, można powiedzieć, przesłanki na temat, jeśli już ktoś chce wiedzieć, dwóch osób, ale to, to są oczywiście tylko przesłanki. To trzeba by znaleźć większy kontekst. No, witam serdecznie. A skąd właściwie pomysł, że w ogóle jakkolwiek reptilianie istnieją lub istnieli? Ja nigdy nie spotkałem człowieka gada i nie mam Żadnych przesłanek, żeby przyjmować, że coś takiego jest w ogóle możliwe. To nie jest wcale takie proste. Do wyjaśnienia w 5 minut na, na swoich wykładach, które prowadzę, yy, mówię o, o tym w kontekście historycznym. Aby zrozumieć ten problem, najpierw trzeba przeanalizować tutaj historię nasi, naszej cywilizacji, a jest to niezwykle fascynujące i intrygujące, ponieważ my nie szukamy czegoś takiego jak reptilian. W ogóle nie używam w sumie tego typu technologii, tylko zajmuję się kultem węża i mówię o wężowych istotach, tak zwanych czuwających wężowych istotach, o pewnych znacznikach genetycznych, które o tym decydują. I to nie jest do wyjaśnienia. W 5 minut nie jestem w stanie tego przekazać w jakikolwiek prosty sposób, ponieważ, no tak jak musiałem przeprowadzić wykład, który zajmuje przynajmniej 2-3 godziny, aby pokazać Państwu, że na przestrzeni naszej historii wszyscy nasi bogowie to było praktycznie jeden i ten sam typ istot, A jeśli chodzi o dane historyczne, to jest ich cała masa, tylko że, czy informacje, które do mnie docierają, nawet odnośnie tych istot, yy, no spotkałem się sam z bardzo wieloma doniesieniami. Jest to temat niezwykle, niezwykle fascynujący, Ostatnio mam dosyć dużo informacji na temat tego, co się dzieje w Polsce, można powiedzieć pod ziemią, w niektórych miejscach i to wcale nie jest takie, takie można powiedzieć, absurdalne, jakby się wydawało. Które decydują o, los o losach naszego świata. No, to jest temat niezwykle skomplikowany. W tych stowarzyszeń jest naprawdę ogromna ilość. Yy, skoncentrowanie sk się na którymkolwiek i opowiedzenie tego w ciągu 5 minut wcale nie jest takie proste, ale wiadomo, jedno, im wyżej, tym robi się po prostu dziwniej. Te informacje są coraz bardziej niesamowite. Dotyczy to nawet takich absurdalnych można było powiedzieć spraw, jak prosty przykład, kult mormona. Wystarczy zacząć badać, powiedzmy, kierownictwo, symbolikę. Im wyżej wchodzimy w tym kulcie, im wyżej yy, zajmujemy się na przykład samymi chociażby mormonami, o których też piszał David Icke, wiele spotykamy się na tym etapie z yy, niezwykle dziwnymi informacjami. Tutaj byśmy musieli popatrzeć na to w szerszym kontekście, bo jeśli chodzi o tajne stowarzyszenia, to się ściśle wiąże z okultyzmem. Bez wprowadzenia tutaj czynnika okultystycznego nie jesteśmy w stanie po prostu zrozumieć i ogarnąć tego tematu, bo tajne stowarzyszenia Stowarzyszenie równa się okultyzm, a tutaj już wchodzi satanizm, pedofilia, ofiary, mnóstwo mrocznej tematyki. Jest to no, niezwykle, niezwykle trudny temat. Mówiłem tutaj, jeśli chodzi o temat tajnych stowarzyszeń. Po prostu jest wymagana większa precyzja pytań, bo stwierdzenie o jakichś tajnych towarzyszeniach nie jestem w stanie po prostu nic powiedzieć. Muszą być pytania y, konkretniejsze, o co chodzi, bo praktycznie i, i nie trzeba być tutaj żadnym, powiedzmy, specjalistą w tej dziedzinie, żeby sprawdzić i, i zorientować się, że, że wszyscy, że prezydenci nie są wybierani, tylko dobierani i wszyscy należą do tych samych organizacji i tych samych tajnych stowarzyszeń. Ja tutaj chciałbym przekazać pytanie od użytkownika, które padło, e, który pojawił się przed rozpoczęciem tego czata, a niestety nie mógł zostać, prosi o przekazanie. Czy sądzi Pan, że wniosek Bramleya o kosmitach pozbywających się ludzi z Ziemi, dokonujących depopulacji jest możliwy? Z czymś podobnym mieliśmy przecież do czynienia w Prometeuszu. Sam widziałem ten film akurat, ten film Prometeusz to jest po prostu tylko wyłącznie taki większy remake obcego. Jeśli chodzi o Bramleya, książki Bramleya ja polecam na każdym wykładzie. Bramley zrobił niesamowitą robotę i jego książka jest po prostu no, świetna pod każdym możliwym względem. Na początku myślałem, że Bramley jeśli chodzi o powiedzmy tematykę religijną przesadził i traktowałem to no, Jeśli chodzi o politykę, że Bramley tutaj nie stowarzyszenia mówi tutaj prawdę ale jeśli chodzi o religię, to namieszał. Teraz y, z perspektywy czasu i z perspektywy moich badań jestem w stanie przyznać, i nawet w tych y, absurdalnych jego założeniach Bramleya, że był bardzo bliski pracy, że tutaj nie, nie wprowadził jeszcze kilku dodatkowych nazw, które by więcej wyjaśniały, tak zwanych archonów i może wtedy sytuacja byłaby, powiedzmy, w jego teoriach jaśniejsza, ale książkę uważam, uważam że nakomitą. I tutaj, jak były te istoty pokazywane w Prometeuszu, nazywałbym je troszkę inaczej archonami, on wcale tutaj nas nie stworzył, i tylko... jest to troszkę... troszkę... Oh. historia. Tutaj by trzeba zająć tematyką Mila, aby dać większe pojęcie o tym, o, o czym mówię. Pani Krzysztofie, ja też mam takie pytanie od jednego z użytkowników, który mi je przekazał. Jak pan widzi, bo dużo mówi się o NWO tak zwanym, czyli Nowym Porządku Świata i to przybiera przeróżne kształty, barwy i tak dalej. Jakby pan to widział z polskiego punktu widzenia? Czy rzeczywiście w Polsce też mamy do czynienia z próbą wprowadzenia właśnie tego nowego porządku świata? Dużo się mówi o właśnie NWO. Czy do, dostrzega pan oznaki właśnie wprowadzenia nowego porządku świata na arenie, że tak powiem, Polski? Jeśli chodzi o tutaj Polskę. To osobiście, no Polska można powiedzieć jest już od dawna na etapie sukcesywnego wprowadzania wszelkich y, zapisów, y, czy, czy przepisów Unii Europejskiej, które nas wcielają w te struktury. Robione jest to sukcesywnie, y, jakiś ładnych parę lat temu dobrze. To y, opisało czasopismo Nextus. Nexus, nazywało się to projekt młoty. wiązało się to z powiedzmy ogromną ilością wyprowadzania pieniędzy, wprowadzania zapisów Unii Europejskiej. Ten projekt właśnie taką miał nazwę, zaczął to już robić czyli jest to robione od dawna y, sukcesywnie. Więc jesteśmy, w, powiedzmy, nadążamy za nimi jak najbardziej. Nasz rząd stara się za wszelkich sił wprowadzać sukcesywnie jeden zapis po drugim, jakby choćby ostatni ten zapis o szczepieniach. Także starają się bardzo nas tutaj w te struktury wkombinować. Czy w Europejskiej Unii przedstawiciele zarządzający tą Unią, czy to są kopie i tych ludzi, czy są to oryginały, bo takowe doszły mnie też wieści, iż wielu przedstawicieli nie jest tymi, którzy powinni być, że zostały dokonane tak zwane zamienniki. Ile w tym jest, no powiedzmy, prawdy, a nie przypuszczenia? Może się mylę, może to jest tylko plotka. Czy na ten temat coś kolega wie? Według moich informacji i szukania nie tylko na internecie, ale i, i, i nieważne, doszły mnie takie słuchy i szyi rzekomo, czy te tak zwani i i aliens wprowadza tak zwane kopie, a oryginały się spokojnie spoczywają do wykonania odpowiedniego zadania, które to ich reprezentują. Czy jest to tylko zwykła teoria, czy to jest prawdziwe? Dam prosty przykład. Jak oglądałem swojego dobrego czasu wszelkiego rodzaju malowidła dotyczące Mojżesza, to wchodził na górę Synaj jako człowiek bardzo kraczasty, ciemny, no oczywiście wyszedł z tej góry Synaj siwy człowiek i zupełnie inny. Do tego zmierzam. Czy w Europejskiej Unii nastąpiły podobne zmiany, podmiany przepraszam, poprzez powiedzmy aliens? No, temat jest bardzo szeroki i tutaj trudny, ale z moich informacji wynika tutaj następująco, że oni nie muszą wykonywać podmian, w takim sensie ścisłym. Osoby, które są powiedzmy w kręgach rządowych, są wprowadzane w pewien system rytuałów, w pewien system tajnych stowarzyszeń i są tak po prostu pozyskiwane. Robi się dzięki to pewnej sekwencji w puli genetycznej. Jeśli chodzi o tworzenie tak zwanych klonów, jedyne informacje, jakie mam na ten temat, dotyczy, które są opisane w projektach Milap, dotyczą one faktycznie bardzo zaawansowanych projektów klonowania, Mil jak dla tych którzy nie wiedzą, są to militarne wzięcia obcych lub współpraca obcych z wojskiem. Bardzo polecam ten temat, gdzie jest znacznie więcej. No ta technologia została przez niech została doprowadzona można powiedzieć do perfekcji, ale nie słyszałem i nie mam takich informacji o wprowadzanie tego, powiedzmy, jeśli chodzi o podmianę rządzących, robi się to w zupełnie inny sposób i innymi, innymi metodami i nie potrzeba do tego aż takich środków. No takie są moje informacje. Panie Krzysztofie, mówił Pan coś o ONWO w Polsce, że jesteśmy w to pchani od już dobrych paru dziesięciu lat. A czy w Polsce jest jakaś siła, jakaś realna siła polityczna działająca w odwrotnym kierunku, to znaczy próbująca nas odciągnąć... Od NW? Czy wszyscy, jak jeden mąż, może nastąpchają? Bardzo proszę o odpowiedź. A Polskę, w ogóle politykę, to nie jest to w sumie moja y, tematyka, w której siedzę, bo, bo zajmuję się troszkę innymi tutaj y, rzeczami. Y, nie wydaje mi się, żeby Polska była jak, jakimkolwiek sposób liczącym się tutaj krajem i aby były wymagane jakiekolwiek y, zapędy. Czy, czy specjalne jakieś y, frakcje no, każdy rząd wykonuje polecenia odgórne, odgórnie unijnie bez szemrania żadnego y, nie spotkałem się można powiedzieć z jakimś takim większym oporem w tym temacie jeden po drugim te y, przepisy realizuje więc nie, nie mamy czegoś takiego y, jak tutaj było sugerowane że, że coś jest jak powiedzmy frakcja czy, czy, czy opozycja. Polska na tej arenie praktycznie nie liczy się, wcale jest to tylko jeden z, można powiedzieć, z prowincjonalnych krajów, w którym robi się co chce i kiedy chce. No tak, no to czyli po prostu z tego co się dowiedzieliśmy, z pańskich słów wynika, że jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na Europejską unię i na za zarządzających tą Europejską unię stosując się do ich tylko i wyłącznie zaleceń. No to z tego by wynikało, że jako te y, prawda, ta enklawa narodowościowa, zwana Rzeczypospolitą, to jest po prostu fikcja, czyli się y, y, nam wciska kit w imię Boga, Ojczyzny, Honoru, a swoje sieroci. Pytanie mam takie. Czy świadomym jest to, wiadomym jest to nam wszystkim, bo to co ja wyczytałem, iż Europejska Unia koniecznie chce do jak najmniejszej liczby doprowadzić populację Rzeczypospolitej Polski? To jest y, takimi kategoriami ciężko. Ciężko mi tutaj w tej chwili operować, bo jak mówiłem, nie siedzę tutaj i nie zajmuję się kompletnie polityką. Nie, nie za bardzo tutaj mnie te tematy powiedzmy interesują. Ale tak, no, wszystkie te, te wartości to, są, to jest po prostu tylko fikcyjna propaganda polska jako taka. Nie ma ani armii, ani znaczących naukowców, ani jakichś sensownych zapisów. Ten kraj praktycznie jest tylko i wyłącznie na papierze. To tak samo jak USA jest tylko wyłącznie krajem na papierze. Od górnym założeniem unijnym i, i tego systemu było po prostu demontażę wszystkich krajów i wszystkich wartości, które się z tym wią wiążą. Jest to robione y, sukcesywnie. To były już tutaj, z, y, takie były założenia tych tajnych stowarzyszeń, można powiedzieć, które realizują te y, cele. No tak, panie Krzysztofie, może na chwilę zostawmy Polskę z boku i ogólnie politykę. E, może przejdźmy do sedna sprawy, znaczy e, w zasadzie to, czego żeśmy zaczęli, a jakby pan mógł w paru po prostu e, słowach, na ile pozwala, niestety ten nasz czat, który e, no, jak pan sam widzi, ma taką ograniczoną formę wypowiedzi. Po prostu powiedzieć parę słów o tym, znaczy na czym w zasadzie opierają się e, choćby teorie Davida Aika e, i dlaczego żeśmy tutaj zaczęli rozmowy. Od reptilian. W zasadzie o co tutaj chodzi, bo myślę, że nawet nie wszyscy tu obecni mogą być w tym zorientowani tak do końca. Całe życie interesowałem się tutaj historią starożytną, różnymi tajemnicami czy ufologią, którą też się zajmowałem około 20 lat i ciągle napotykałem na pewne motywy, które nie pasowały, które mnie bardzo zainteresowały odnośnie wężowych istot czy pewnego typu gatunku istot gatoidalnych. O których nie było nic wiadomo. Dlatego się tym y, oglądając pierwszy wykład Davida Ika, y, Droga do Wolności, no, stwierdziłem, że no, jeśli ten facet jest świrem, to, to chciałbym być takim świrem, którą tak składnie i niesamowicie logicznie mówi. Zainteresowałem się tym y, jego tutaj y, twórczością i przeanalizowałem to, o czym on mówi, i zacząłem po prostu szukać dalej. No i co się okazuje w swoich wykładach e, mówię i szukam informacji dotyczących wężowych istot i znalazłem e, potwierdzenie, że nie tylko e, on o tym mówi, ale są dziesiątki, setki innych autorów i informacji jest taka masa, po prostu trzeba to pozbierać do kupy, tylko używać innej nomenklatury, tak jak kult węża, e, wężowe istoty, e, ponieważ tu jest, jest odpowiedź e, na te wszystkie pytania, ponieważ e, każde pierwotne bóstwo było wężem, było wężową kształtą istotą to trzeba znaleźć te informacje. Także temat jest bardzo fascynujący. Udało mi się opracować i przedstawić w dosyć fajny sposób wizerunki pierwotnych bóstw wszystkich tutaj, we wszystkich kulturach na Ziemi, a także ich symbolikę i znalazłem wszędzie to samo. Także tutaj bym musiał to troszkę przedstawić w formie slajdów, gdzie jest czarno na białym pokazane, kim był Zeus. Z kim były bóstwa sumeryjskie, bóstwa Ameryki Południowej, Grecji, Rzymu, bóstwa chrześcijańskie, czy, czy jakieś bóstwa indyjskie, czy cokolwiek innego, wszystko praktycznie jest jednym i tym samym. Łącznie z naszą historią, z tym co się stało z kulturą Izraela, czy Egiptu, wszystko dotyczy praktycznie jednego i tego samego. I aik o tym opisuje, mówi o tym w swoich książkach, niedługo wyjdzie jako książka, którą skończyliśmy tłumaczyć, Największy Sekret gdzie będzie więcej informacji na ten temat. No yy, to, to tak w tyle tutaj w skrócie, bo dotyczy to naszej historii. Szczególnie korzystamy tutaj właśnie z pracy nie takich autorów jak Sytkin, ale yy, z analiz osób znacznie bardziej yy, można powiedzieć kompetentnych w tej dziedzinie, jak Doktor Mike Heiser, który po prostu udowodnił, z kim mamy do czynienia. Tak, skoro już zeszliśmy na taki temat, mam do Pana pytanie, czy sprawa uprowadzeń do UFO ma jakiś związek z reptilianami? E, jeśli ma, to jaki jest tego cel? Uprowadzenia. Temat jest bardzo yy, trudny, jeśli chodzi o początkujących. Dlatego zajęliśmy się tematyką Milab, ponieważ jak się okazuje, naszą większość yy, ufologów, która zajmuje się tą sprawą, niejako skrobiąc tę tematykę po powierzchni, unika tego tematu, bo jak się okazuje, że te istoty, które w większości wypadków dokonują tych porwań, w 50% zawsze się to kończy właśnie na tego typu istotach lub ich kontrolerach. Część to są pokazywane, ukazują się motywy wojskowe, tak zwane militarne uprowadzenia obcych. Dlatego proponuję zająć się sto tym tematem. Temat jest niezwykle złożony i, i bardzo bardzo mroczny. Jeśli tutaj wejdziemy w szczegóły tzw. okaleczeń obcych, to jest kolejna, kolejna sprawa. Jeśli chodzi o samą ufologię, niestety większość z tych ludzi, którzy się tym zajmują, to byłem skrytykowany na 16 uforum, UFO tych ufologów, praktycznie nie dotyka tego tematu we właściwy, we właściwy sposób. Jest zaledwie kilka nazwisk, które, które mają o tym pojęcie, jak James Barclay Avelorgan, czy Barbara Bartolik. Linda moulton How, którzy w prawidłowy sposób opisują tę tematykę, dlatego proponuję przeczytać Państwu artykuły Jamesa Bartleya który jest agentem kontrwywiadu, gdzie mówi bardzo wiele na temat wzięć i tego, co jest robione ludziom, jakiego typu są to eksperymenty. No i wychodzi dokładnie jedno, że nad tym wszystkim rzeczywiście stoi bardzo mroczna i bardzo złowroga inteligencja, która jest tutaj od zawsze i nie są to żadne porwania w celach eksperymentalnych, nie są to eksperymenty, nie są to badania, tylko jest to normalna eksploatacja i zwykłe, jakby to powiedzieć, po prostu eksploatacja na skalę przemysłową. Jest to hodowla. Nie są to jednorazowe wypadki, tylko, jakby to powiedzieć, ścisły nadzór i kontrola. Wiadomo już dokładnie, w jaki sposób te istoty identyfikują co jest, co jest ich w kręgu zainteresowań, jeśli chodzi o obcych, w jaki sposób dobierają ludzi, których porywają, co oni z nimi robią, do czego wykorzystują i gdzie zapisują swoje dane. Okazuje się, że już wiadomo, odkryto to mechanizm, który za to odpowiada. Dotyczy to pewnych sekwencji w mitochondrialnym DNA, dlatego polecam materiału Jamesa Bartleya, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że to są pod. pod potwierdzają już nasi y, naukowcy, że w tych sekwencjach na te pewne strony, pewne y, sekwencje genetyczne są jak y, czyste kartki papieru, na których można zapisywać dowolne informacje. To z tego by wynikało, co Pan mówi, iż y, każdy, je, każdy jeden człowiek, który posiada powiedzmy tą energię, to już posiada ją zaprogramowaną w elementarnym tego słowa znaczeniu, inaczej mówiąc w czystym biosie, a w późniejszym czasie w kształtowaniu się osobowości człowieka, nabywając wszystkich tych tak zwanych pozytywnych, negatywnych no i oczywiście wiadomości naukowych, które to w późniejszym czasie są przechwytywane przez te istoty? Nie bardzo rozumiem pytanie. Można prosić o jeszcze Teraz sprecyzowanie tego pytania. Tu wspomniał Pan o istotach, które to yy, praktycznie rzecz biorąc żywią się naszymi energiami ludzkimi. Obojętnie nieważne, czy to jest taka rasa, czy taka, ale tak to zrozumiałem. Pytanie brzmiało, im więcej wiedzy posiadamy w sobie poprzez ten program zawarty, yy, powiedzmy elementarny, a w późniejszym czasie poprzez nasze życie, poprzez naukę, doświadczenia, etc., etc. jest tym pokarm. Dla tych istot? Po to oni nas stworzyli? Yy, Okej, okay, już rozumiem. Przede wszystkim yy, ja nie jestem orędownikiem teorii i tego nie rozpowszechniam i o tym nie mówię, bo obalam te wszystkie teorie. Oni nas nie stworzyli, nigdy nas nie stworzyli nie mają z tym za wiele, yy, w sumie nic wspólnego, bo to nie jest ich dzieło, oni nas zmanipulowali. To jest ogromna i wielka różnica. Stwierdzenie, że oni nas stworzyli z jedną z y, największych kłamstw, ponownie jak, jak yy, inne kłamstwa, że oni są nam do czegoś potrzebni, że... że yy i sprowadza jakaś nas i ciemność, która jest w nas i inne, tego typu historie. Yy, to nie jest tak, że yy, bez względu na rodzaj gatunku korzystają z nas, yy, powiedzmy, różne istoty, że interesuje ich nasza y, energia. Owszem, interesuje na, nasza energia, ale sednem problemu jest to, co właśnie poruszamy w tematach dotyczących MILAB. Yy, okazuje się, że znany jest kontroler yy, tych istot, yy, nazywane jest to, powiedzmy, archońską inteligencją, yy, sami, same istoty, takie jak reptilianie, czy powiedzmy ich słudzy, szaraki, czy, czy inne gatunki, które są im podległe, które wykonują ich rozkazy, są tylko i wyłącznie ofiarami innego, można powiedzieć, wyższego gatunku, który jest nazywany cieniami, czy pożaraczami dusz, które po prostu niejako opętały i przejęły właśnie tego typu gatunki, które wykonują ich rozkazy. I tak rzeczywiście tutaj chodzi o energię, ale w ostatecznym rozrachunku chodzi o energię tak zwanej duszy. Ja wiem, że to zabrzmi śmiesznie i tutaj absurdalnie, dlatego się nazywa ich pożaraczami dusz. Jest o tym bardzo wiele wiele informacji w tematyce Milab i Oczywiście jest też wiele innych gatunków, które korzysta z różnych form energii. Tutaj wkraczamy w głęboki okultyzm. Faktycznie człowiek jest niezwykłym generatorem energii. Ta energia, którą nazywam energią strachu, jest tylko włącznie też swego rodzaju falą elektromagnetyczną, którą my generujemy i oni to wykorzystują na wielu sposobach. Ale ostatecznym, można powiedzieć, żywicielem są tak zwane cienie. Dobrze, tutaj mam e, pytanie, e, czy jestem zorientowany na biochipy, które rosną z prac osobą, które zostały wszczepione. E, tak, słyszałem tutaj e, o tej technologii. E, były też tutaj serie artykułów e, na ten temat, e, która mówi o tym, że istnieje właśnie pewna technologia, e, która, która to... Umożliwia na przykład poprzez, to jest też w stylu, zabrzmi to też śmiesznie, technologii borgów, czyli adaptacja różnych elementów z naszego środowiska w celu wytworzenia w celu wytworzenia innej, bardziej, bardziej złożonych struktur, które są, można powiedzieć, aktywowane specyficzną jakąś, nie wiem, trudno powiedzieć, jakimś rodzajem włącznika, czy, czy rodzaj częstotliwości fali zaczyna to funkcjonować. Spotkałem się z takimi informacjami i, i temat jest niezwykły. Ale z tego co wiem, jeśli chodzi o wojsko i technologię, jaką oni wykorzystują, to y, używają pewnych znaczników i w jakiś sposób udaje im się skanować czy, jakby to powiedzieć, identyfikować y, odpowiednie rodzaje DNA. Nie wiem, w jaki sposób to robią. Y, swe, te te chipy, oczywiście, których y, technologia została rozpracowana już niesamowicie. Y, bardzo wiele o tym mówi na przykład y, Duncan O'Finian. Y, są to naj, najróżniejszego typu, y, można powiedzieć, biochipy. No, które spełniają najróżniejsze funkcje od kontroli, można powiedzieć, umysłów, od kontroli stanu zdrowotnego poprzez zwykłe nadajniki czy mierniki, ale wiem, że na, na tych wyższych etapach potrafią też skanować powiedzmy pewne sekwencje DNA. Czy są jakieś istoty, które są wrogie reptylianom, albo cieniom Jednym słowem, czy te istoty mają jakieś naturalnych wrogów? Czy istnieją przesłanki, jakie takie istoty Istniałe to kolejne pytanie. Ja także chciałbym poruszyć temat sąd telemetryczny, według pewnego badacza tych zjawisk właśnie w ten sposób bada się emocje ludzi. Jeszcze raz można prosić o powtórzenie pytania. Chodzi tu o zjawisko pewnych sąd telemetrycznych, według tej teorii sądy te mają badać odczucia, odczucia ludzi. Mówiąc precyzyjnie, jeśli chodzi o badanie odczuć, to tutaj w sumie nie chodzi im o powiedzmy, że, że jeszcze nie spotkałem się z tego typu informacjami, które by aż tak precyzyjnie identyfikowały ten problem, czy, że badają nasz stan, że są to telemetryczne sądy, jakieś emocjonalne, ale jeśli chodzi o patrząc na tematykę Milab, e to takie technologie są wykorzystywane, ale tylko dotyczą one milabów, a nie y, zwykłych ludzi, więc jest to... Y, trzeba też jeszcze doprecyzować y, o kogo chodzi, bo to nie jest takie... Y, wszystko musi mieć swój cel, a jeśli chodzi o tego typu sądy, to one dotyczą pewnej specyficznej grupy ludzi i specyficznych ich y, zachowań i oni mają już wystarczająco dużo danych, y, aby to robić i tutaj bardziej chodzi nie o tyle stan emocjonalny, co o jakby to określić, eee, obadanie, znaczy wykonywane są eksperymenty na, na, na najróżniejszych polach o różnym stopniu skomplikacji. W każdym razie nie jest to takie, takie proste na tą chwilę do stwierdzenia. Wiem, że takie technologie, tak, takie technologie są, ale tu trzeba by być bardziej precyzyjnym i powiedzieć yy, o, o jakie osoby chodzi i o konkretnie poznać, poznać po prostu większe tło, ponieważ miałem już tego typu do, yy, doniesienia, że coś takiego jest yy, możliwe. Sami się osobiście nie spotkałem z takimi ludźmi. Ale jak najbardziej, jak najbardziej tak, tylko jest właśnie jeszcze kwestia celowości, można powiedzieć, tego typu eksperymentu. Dobrze, mam inne pytanie: czy są jakieś istoty, które są wrogie reptylianą albo cieniom? Innym słowem, czy jakieś istoty mają naturalnych wrogów? Przesłanki, jakoby takie istoty istniały? Owszem, jest o tym bardzo wiele w legendach starożytnych kultur zawsze praktycznie każda rasa, można powiedzieć, która tutaj przybywała na ziemię zawsze za punkt honoru sobie dawała dawać, można powiedzieć, wdawać się wojnę z tymi istotami. Zawsze ich tłukli na wszelkie możliwe sposoby. Tylko w pewnym momencie nastąpiło coś, że zostały zaprzestane te wojny, tak zwanych woźnych właśnie bogów. Stało się to ponieważ zostało naruszone pewne prawo. Ich oryginalny gatunek, który miał zostać skazany, można powiedzieć, według legend na zagładę, zrobił coś, dopuścił się czegoś niedopuszczalnego. Zintegrował się z innym miejscowym gatunkiem, czyli ludźmi, zhybrydyzował ludzki gatunek i ludzie w tym momencie stali się odrębnym gatunkiem. I zgodnie z pewnym prawem nie mogli, nie mogli i zgodnie właśnie z tym prawem ci bogowie nie mogli dalej eksterminować ich gatunku, ponieważ powstał nowy gatunek i musiało dojść według tam pewnych teorii do rozdzielenia tych dwóch gatunków. To znaczy ludzie musieli się podnieść a z tej linii, można powiedzieć, zmanipulowanej, a gatunek pierwotny gadzi, czy powiedzmy ta linia musiała się wyodrębnić na nowo no takie były tutaj legendy, są pewne opisy pewnych ras dużo zmianek w starożytnych legendach nie tylko Afryki, ale powiedzmy czy Skandynawii na temat kotów to brzmi dosyć dziwnie ale jest właśnie taka rasa, którą, którą oni bardzo nie lubią, a jeśli chodzi o samych cieni nie mam jakichkolwiek informacji ale jeśli chodzi o tematykę MILAB, y, nawet ludzie potrafią się im przeciwstawić na tych poziomach y, pewnych wysokich. Oczywiście nie wszyscy, y, ale nasz ludzki umysł i my posiadamy takie umiejętności, które potrafi, gdzie potrafimy nawet y, tym najwyższym, można powiedzieć, y, złym energią się przeciwstawić. Także, y, proponuję właśnie przeczytać wywiad z Lilu Evelorgen gdzie ona to opisuje Jeśli chodzi o same cienie, to, jeśli chodzi o same, same cienie to nie ma zbyt wiele informacji o ich pochodzeniu, o to czy mają naturalnych wrogów w każdym razie są one całkowicie upadłe jest to gatunek który tylko i wyłącznie zajmuje się żerowaniem na po prostu po... tu już wkraczamy w tematy bardzo śliskie i śmieszne w pewnym sensie w nurt religijny. Lilu powiedziała jedno, że tym istotom zależy po prostu o uczynienie z ludźmi istot, jakby to określić, po prostu deprawują ludzki gatunek na każdym możliwym poziomie. Każdy, aby jak najdalej oddalili się, takie ono nazywa to po prostu, od Boga, w tym momencie przestajemy korzystać z tej energii można powiedzieć przez świata, z tej energii stwórczej. Im bardziej jesteśmy oddaleni od tego na najróżniejsze sposoby, zdeprawując naszą moralność, naszą istotę, człowieczeństwo, empatię, wszystko to, co nas czyni ludźmi, co nas czyni dobrymi istotami, po prostu przybliża do nich i jest łatwiej takich ludzi po prostu przejmować jednego po drugim. A... i jeśli chodzi o walkę z tymi cieniami, to walka jest po prostu legendarna, niemal jakby to można nazwać jest walka to legendarna niemal walka między dobrem a złem, tak jak mówili Lu, że potrzeba nam w tej chwili ludzi, którzy walczą do grobowej deski o prawdę, piękno, dobro, wolność i miłość i praktycznie w całej tej wielkiej grze z cieniami, z ludźmi znaczy z ludźmi z tymi istotami, które są tylko cieniem, ponieważ już y, ich duża stała się tylko czernią, y, dotyczy właśnie zachowania tych wartości. I to jest, można powiedzieć, taki ostateczny tych cel, abyśmy zachowali w sobie y, bez względu na koszty i bez względu na, na y, cenę, te właśnie wartości, bo tu chodzi o nasze istnienia, no niemal dosłownie. To są materiały i są to informacje, które zaczerpnięte są z projektów Milan, więc nie są to rzeczy, które dotyczą, yy, można powiedzieć, jakichś ezoterycznych yy, bajek. Dobrze, tutaj mam kolejne pytanie. Czy wy czy Pan coś więcej o tak zwanych kotach? Yy, znaczy, są pewne zmianki Badam ten temat, bo niewiele jest informacji na ten temat. Praktycznie tyle, co mówi szaman z Luzus motwa. W każdym razie w Egipcie były czczone pod postacią Mavdet, która symbolicznie właśnie przedstawiała tą rasę, która wiecznie z nimi walczyła. No i jeszcze dotyczące właśnie Skandynawii. Tak, dalej, mam kolejne pytanie. Czy są dowody, jakie reptoidy żyją? Znaczy? Ja mam jedną propozycję Na Ślęży jest taki jeden jar Skąd wychodzą te istoty Wystarczy tam wejść Spuścić się na linach Nie można samemu sprawdzić Mówi pan tutaj o cieniach O szarakach O reptilianach Więc ja chciałbym zapytać Ile raz może pan przytoczyć Że tak powiem Interesujących się tutaj Naszą ziemią O reptoidy? Ja zapytam, skoro oni są w taki, w taki e, charakter, tak jak są opisani wysokości, ich rozmiary, ich inteligentni, w jaki sposób pochodzą, to co ich powtrzyma, że do tej bodzy nie skontaktowały z nami? Ha, temat jest też e, bardzo szeroki. Przede wszystkim troszkę mylne są pojęcia, ponieważ one są tutaj od zawsze. Nie muszą się kontaktować, ponieważ one tu nadzorują cały ten system od zarania dziejów, od początków historii ludzkiej cywilizacji, więc stwierdzenie, że się nie kontaktują jest po prostu błędne, ponieważ to troszkę polega na innych zasadach. Te istoty są mistrzami częstotliwości, mistrzami wibracji, potrafią się ukrywać, zmieniając częstotliwość, potrafią zmieniać formy, sygnatury energetyczne. Nasze oczy są po prostu, jakby to określić, bardzo słabą konstrukcją. Nie widzimy drobnych widmie. Y, drobne przesunięcia są dla nas po prostu niewidzialne. Jeżeli jakaś istota żyje, czy, czy funkcjonuje bliżej podczerwieniem, my już po prostu tego nie widzimy. Wystarczy sfotografować już pewne obiekty, nieznane obiekty latające. Używając podczerwieni widzimy znacznie więcej, więc y, stwierdzenie, że się nie ujawniają nam osobiście to jest po prostu troszkę y, zbędne. Dla nich jesteśmy tylko wyłącznie hodowlą, więc zadawanie się z, jak to można powiedzieć z obiektem swojej hodowli jest dla nich całkowicie Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że Reptilianie żyją pod y, Ślężą? Ja to kontynuję, bo pan mówi, że Oni cały czas istnieją, nie muszą, chyba nie skontaktowali, ale y, z tego, co wiadomo, od dawna, gdzie nawet z epoki ludowej chyba są ślady, że oni skontaktowali z Brzotków. to dlaczego my dziś przynajmniej nie odczuwamy tego? Y, owszem, my odczuwamy to bez przerwy, to nie jest y, stwierdzenie, co odczuwamy, z kim. Y, z... Przede wszystkim kiedy oni tworzą te wszystkie struktury, za które odpowiadamy, tworzą struktury rządzące, tworzą struktury, w których my żyjemy poprzez elity, poprzez właśnie tajne stowarzyszenia czy, czy projekty militarne. My odczuwamy ich działalność na, na każdym kroku. Także jest to temat, nie to, że się ujawni, po prostu w pewnym momencie w naszej historii, jeśli chodzi o początki tej Sumerii, nastąpił zakaz wykonywania ich wizerunków, ale to powstało i przeszło w postaci symboliki. Dobra, i wracając tutaj odnośnie Ślęży, skąd wiemy, że tam są, po prostu mamy świadków, to wszystko. Świadków żyjących, kilkanaście doniesień, którzy widzieli te istoty. Takich miejsc jest znacznie więcej. Wspomniałem tylko o tym, no tak, jeśli ktoś by szukał jakichś dowodów, to zapraszam. Jest, więcej, jest znacznie więcej tego typu miejsc na świecie, które są. Posiadamy po prostu konkretne informacje na temat tych miejsc, wystarczy się wybrać. Tylko, że w większości z tych wypraw po prostu ludzie nie wracają. A jeśli e, właśnie chodzi o e, spotkania z tymi instytutami, czy mógłby pan sprecyzować jak to wyglądało i ewentualnie, e, ze względu na oczywiście brak e, odpowiedniego czasu na wypadek, czy można gdzieś znaleźć więcej informacji na ten temat do przeczytania? Przepraszam, jeśli pan mówi, że można odwiedzić tych miejsc, ale większość chyba nie wracają, czy wszyscy nie wracają? Bo jeśli wszyscy nie, wrac nie wrócili, jeśli ktoś odwiedzał tych miejsc, jedyny z tych miejsc i nie wrócił, to na pewno od niego nic nic, nic nie dowiemy. Nie wiem, ktoś tutaj podejmie ryzyka tam odwiedzić to miejsce, w którym nie będzie wracał, a jeżeli ktoś się wrócił, to kto? Jak pan nam podał jakiś przykład, z którego na przykład jakieś niewiarygodne informacje są? Bo pan mówi, że odwiedzisz tych miejsc, ale można nie wrócić. No to jak mamy pewność, że te miejsca są, albo tych osoby odwiedzili tych miejsc w ogóle? Ja pan nie potrafię panu odpowiedzieć na pytanie, po prostu to trzeba się w tym sobie brać, zbadać i historię i samemu większość tych rzeczy sprawdzić. Wiele z tych sytuacji opisał też David Icke w swoich książkach. Kilka tych spraw dotyczyło na przykład Tybetu, Ameryki Południowej i różnych innych współczesnych historii. To Są to miejsca, gdzie najczęściej giną ludzie. Jeśli chodzi o taki polski przypadek, proponuję przeczytać wpisy na blogu Darka Kwietnia pod tytułem Gadzina. Można sobie zobaczyć no mniej więcej jak to przebiega. Pytanie, no, czy taki, te miejsca po prostu krążą w powiedzieć, są opisywane przez legendy. Ludzie mówią o wielu, wielu tych miejscach, gdzie ktoś wchodzi i nie wraca. Są opowieści o dziwnych wydarzeniach, o różnych świadkach. Takich miejsc jest bardzo dużo. Po prostu trzeba mieć tylko oczy otwarte i spróbować samemu się tym zainteresować, bo tu potrzeba podchodzić do każdej z tych spraw indywidualnie każdego z tych miejsca osobno, bo każda z tych historii jest fascynująca na swój sposób i każda ma swoje niesamowite legendy, zapisy i historii, a takich miejsc jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o Darka Kwietnia, widziałem na jego blogu, iż podobno pan nazwał go Reptilianinem. Jak mógłby to po nas skomentować? Nikt go tak nie nazwał, to jest jego, jego forma żartu. Po prostu sam to sobie wymyślił, nie, nigdy tak nie mówiłem i jeden po prostu tylko z forumowiczów tak tylko zażartował na, na moim forum i Darek tylko na odczetnego tak odpisał. Także nigdy czegoś takiego ja osobiście nie powiedziałem, to po prostu był tylko forma żartu z, tutaj ze strony jednego z forumowiczów. Mógłby, mógłby pan podać, i y, y, wpisać na ogóle y, odnośnie imienia i nazwiska odnośnie tej gadziny tego blogu, bo tak szybko pan mówi, że y, y, y, lekko jestem zszokowany i no, bieg, proszę mi wybaczyć. Pan tu już padł ten link, także proszę sobie spojrzeć na czat ogólny. E, tutaj jest kolejny link e, pan Krzysztof podał. E, natomiast ja e, Panie Krzysztofie, mam takie pytanie: chciałbym się wrócić do tego w zasadzie, od czego pan zaczął, znaczy od, do tego kultu węża. E, nie wiem, być może pan jest zaznajomiony na przykład z, z teoriami e, pana Stana Gucza, takiego brytyjskiego, w zasadzie psychologa, ale też i historyka. E, który dużo pisał na temat właśnie kultu węża i nie tylko węża, ale też innych istot, które wiązał tak naprawdę z tym, że z kulturą neandertalską. Czy, nie wiem, chciałbym się zapytać, czy spotkał się pan z tym i czy ewentualnie by pan jakoś to wiązał ze swoją teorią, czy też teorią, teoriami David bo to jest ściśle myślę powiązane. Nie, nie spotkałem się z tą teorią, także bym prosił, jak jakieś... Jakieś linki, czy informacje na ten temat. Jeszcze nic, no, pierwszy raz teraz słyszę to nazwisko, tak żebym prosił wtedy jakieś ewentualnie namiary. Nic jeszcze, jeszcze nie zbadałem tego, tego wątku. Bardziej mnie to interesowały prace Gardinera na ten temat. In the light of experience, through days of decisions, to są niektóre tytuły książki Dawida Eich, które Pan wspominał, gdzie pisał jego książkę, Oczywiście pisał wiele książek. Jak Pana pytałem o jakieś wiarygodne źródła, osoby, które na przykład tych mis odwiedziły, albo słyszały o tych mis, od kogo, Pan wymienił mi Dawida Eich. Pił piłkarzem i były, proszę Pana, komentator w telewizji, a później pisał tych książki, które zajmowały bardzo, do, bardzo dobry sprzedaż. Jakim cudem, albo skąd ten Pan pisał te opowiadania jego do której pan mnie nie boli, żebym wrócił, albo żebym czytał jego książki. Ja akurat znam wiele książek jego, ale skąd on miał takiej informacji w tych książkach? To był Piłkarzem, był, Kajem, był e, również komentator w telewizji i nagle zaczął interesować teorią z biskobą i zaczął pisać książki. To jest reklama dla jego książki. Ja akurat znam wszystkie większość jego. Chyba 12-13 ja mam z jego, on pisał ponad około 20-22 książki. To jakim to cudem? Skąd on ma informacji na tych książkach? To, że ktoś był piłkarzem czy prezenterem telewizyjnym, to nie świadczy o tym, że jest złym człowiekiem i że nie ma prawa się zajmować tym, co lubi i tym, co kocha. Każdy z nas ma prawo się zajmować tym, co chce. Tak samo David Dyke jest badaczem. Wystarczy przeczytać i zapoznać się tutaj z jego prawdziwą historią, a nie z tym, co piszą, że był piłkarzem, bo był piłkarzem bardzo krótko, jest z niego taki sam piłkarz jak ze mnie y, marynarz, więc y, bez przesady. A skąd ma te informacje? Po prostu szuka i bada, tak jak każdy z nas może też na własną rękę szukać i badać i to potwierdzić. I ja to samo zrobiłem i szukałem i badałem i znalazłem mnóstwo różnych innych informacji, które y, wspierają... No, po prostu udowadniają, że David Aik rzeczywiście miał, miał rację, ale to nie jest on ani pierwszy, ani ostatni i to wcale nie on zrobił to najlepiej, bo zrobiło to dużo wielu przed nim, znacznie lepiej, znacznie dokładniej. Wystarczy sobie przeanalizować różne legendy, tak jak chociażby legendy z Ulusów, gdzie mówią o tych miejscach. Wystarczy przejechać się do Nepalu, gdzie od istot tak zwanych nagas mówią miejscowi no ale też wystarczy wejść na spikerię i też znajdą się tu ludzie, którzy potrafią pokazać miejsca, gdzie się znajdują istoty, mianowicie w pewnej jaskini na góry, górze Ślęży. Ale mam takie pytanie. Czy szanowny pan naprawdę wierzy w istnienie reptilian, czy tylko to jest pomysł na jakoś e, po prostu związanie z końca z końcem. Pan e, mi mówi bez, bez, bez przesad Nie był Białkadzim. Ja bardzo przepraszam. Ja, to znaczy, ja nie obrażając tego człowieka i nie mówię, że nie może być on badaczem. Nie, ale był Białkadzim, był, był reporterem telewizyjnym, ryzykiem sportowym, należał do Barty Giloni w Anglii i cały czas. No to ostatnich parę lat, ostatnich 10 12, 15 lat zajmował książkami. Ja nie przesadzam. Ja pytał skąd on ma informacje. A pan ma kolega, który był w Nibalu na bo ja też będą wyszli do Misji, jeżeli pan odwiedzi mój kraj, bo idzie pan do miasta z Nibany i tam jest góra Dżarzijem, tam mieszkają na przykład sami Samerytani, mieszkają w tych górach, tam są sami czarownicy i nikt stamtąd nie wróci ja też panu wyszli, ja pytałem o tej osoba która, pan, kazał mi zwrócić, czytać jego książki, ja nie przesadzę, gdzie yani, on był bardzo dobrym Byłkarzem przy okazji, był bardzo dobrym Byłkarzem ja nie wiem jak pan jest, ale on był bardzo dobrym Byłkarzem. Ja <laughs> chciałem z innej beczki dajcie spokój i odnośnie y, męczenia człowieka odnośnie pana Ajka każdy z nich robi kasę no bo przecież na najbiedniejszych się dobre pieniądze robi no i oczywiście naiwności przede wszystkim ludzkiej chciałem się zapytać pana taką sprawę jak się ma, mają informacje w tak zwanej teorii pustej ziemi bo przecież wiemy o tym dobrze że teoria pustej ziemi mówi o mieście Agra on mówi o złotym mieście Agrapy na ten temat jest bardzo skąpo w informacjach, a jeżeli już, to tak zwanych tylko co po niektórych periodykach, do których miałem możliwość wejścia i też nie za bardzo dokładnych relacji. Ja rozumiem, że miejscowi ludzie, którzy mnie zamieszkują blisko tego tak zwanego wejścia i o tych wejściach, o których Pan wspominał, mogą mieć wspólny czynnik, mianowicie życia wewnętrznego, czyli wewnątrz ziemi, jak i tego zewnętrznego, w którym w którym my jesteśmy i zadajemy wyżej wspomniane pytania. Czy wyżej wspomniane miasto w ogóle takowe istnieje? Nie wiem, bo nigdy tam nie byłem, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale analizując zapisy różnych kultur, jak na przykład to co mówią szamani, wspominałem wiele o podziemnych miastach, w zapisach wszystkich legend, różnych, które badałem, może nie, nie wszystkich jest w wielu kulturach mowa y, o tym nie mówię tutaj o pustej mm, ziemi, bo jest to dosyć y, według mnie oczywiście absurdalne może nie pustej, ale w każdym razie są, jest wiele pustych przestrzeni z całą pewnością ziemią mamy dużo starszą historię które y, najwyraźniej są zamieszkałe i jest o tym powiedzmy przez różnego rodzaju y, dziwne można powiedzieć istoty, jest wiele doniesień w, w zapisach historycznych o podziemnym świecie, y, także Ameryki, w Ameryce Południowej, y, w Nepalu, także tutaj z terenu, można powiedzieć, y, naszej Polski i nie tylko, które właśnie wspominają, mówią o tych y, informacjach. Stwierdzenie o jakiejś pustej ziemi, że w środku, w centrum coś jest pustego, jakieś, jakieś słońce jest po prostu według mnie tutaj niedorzeczne. Są to różne nazwy. Każda kultura wspomina o tym, że, ich, że większość z ich bogów właśnie przybyła stamtąd, a nie z nieba. Przykro mi bardzo, no ja nie będę tutaj negował, bo tylko mają być pytania. To jak się ma, ma mają te informacje, które to wskazują, iż takowe miasto istnieje, którym to w roku 1900... W 1930 została wysłana specjalna ekse, ekse, ekspedycja nie tylko do Tybetu, ale do tego miasta Agrapy. No i oczywiście wróciła w roku 1930, bodajże chyba drugim. Nie wiem, trzeba by było dokładnie sprawdzić, nie chciałbym tutaj być nieścisłym. I w późniejszym czasie okazało się, iż została rozwiązana Liga Narodów. Czy to nie było przyczyną zaleceń odnośnie współczesnego świata, które to spowodowało rozwiązanie Ligi Narodów? Na ten temat Pan coś wie? Nie, nic nie wiem, niestety na ten temat. Wiem, że były takie, takie wyprawy, wiele było różnego typu wypraw, ale nie śledzę tych informacji. Za dużo bym musiał śledzić, a jeszcze jest oprócz tego życie prywatne, także nie wszystko jestem w stanie ogarnąć. Czytałem o tego typu wyprawach faktycznie, ale nic o tym za wiele, nie wiem, bardziej mi interesowało, na przykład tutaj już sama Nowa Szwabia, bardziej TID, niż tutaj różnego rodzaju inne wyprawy, także nie mamy tych informacji. Dalej, skąd Pan bierze niby swoją wiedzę? O, bo mówi pan ciągle według mojej wiedzy czy ma pan jakiś informatorów po prostu z badań i z poszukiwań no, każdy może to robić yy, sprawdzić yy, różnego rodzaju informacje szukasz na własną rękę, łączyć fakty i to, to nie jest rzecz, która jest poza zasięgiem kogokolwiek z Was. Wszyscy możecie, wszystkie informacje, na których się opieram, są sprawdzalne. Możecie to sami sprawdzić, ale jeśli chodzi yy, o y, informatorów, tak, jeśli mamy jakiś problem, jakieś pytania, piszemy do ludzi, z którymi nawiązujemy kontakty, tak jak na przykład Duncan O'Finian, yy, tak jak Mike Heiser, nawiązujemy kontakty z różnymi naukowcami, czy tak jak teraz yy, szukamy, czy pisaliśmy na przykład do Evelorgan, tak próbujemy szukać i drążymy Dalej wiele tematów na powiedzmy mailami i prosimy o nowe informacje. Ja mam od siebie pytanie jedno. Pan mówił o tym, że przez około 20 lat zajmował się Pan ufologią, czy w jakiś sposób, znaczy w jaki sposób, tak jeśli można w skrócie poprosić o wypowiedź, jaki jest Pana stosunek w ogóle do zjawiska UFO, jak Pan to traktuje, czy Pan to właśnie wiąże, znaczy Pani to wynikało z Pana wypowiedzi wcześniejsze, tak bym prosił o określenie się właśnie, czym, czym dla Pana jest zjawisko UFO, a tutaj jeszcze było wcześniej pytanie na czacie tekstowym od użytkowników, przypomnika Fok, chyba? E, jak wyglądają badania nad Repinianami? E, bo wydaje się to dosyć absurdalne. Także proszę o to odpowiedzi. Jeśli chodzi o ufologię, po prostu zbierałem informacje, y, też nie tylko tej ze swojej okolicy. No, zanim to się zaczęło, pochodzę oczywiście z przed ery, sprzed internetów. W czasach, kiedy się tymi rzeczami zajmowałem, nie istniało coś takiego jak internet, nawet w planach. Więc yy, po prostu badałem, na własną rękę szukałem, nie tylko w lokalnej prasie, ale interesowałem się tym... To wiadomo, po prostu z zwykłej ciekawości, ponieważ też z wykształcenia jestem technikiem lotniczym m.in., więc wszystko co lata zawsze wzbudzało u mnie zachwyt, więc naturalna kolej rzeczy. Jeśli chodzi o samą ufologię, no to daleko nie muszę szukać, ponieważ moja rodzina miejscowość, która jest notabene 20 km od Wylatowa, aż się powiedzmy roi od doniesień z najróżniejszych lat. Wiele z tych doniesień było opisywane też w magazynie ufologicznym. Niedawno też były seria niesamowitych, różnych wydarzeń i obserwacji. Postaram się to być może kiedyś powiedzieć w jakiejś audycji czy radiu, tylko może to pozbierać. Wiele z tych rzeczy zaobserwowanych było widziane tutaj przez moją rodzinę, sąsiadów, różnych innych. Także cała, cała okolica jest, jest pod tym względem niezwykle ciekawa i fascynująca. To było też oczywiście na przestrzeni wielu lat. Teraz będziemy eksplorować też pewne inne niesamowite też miejsce, które też jest związane z pewnymi tajemniczymi wydarzeniami, 10 km od mojego rodzinnego domu, też będziemy tam ściągać być, być może Darka, żeby, żeby sprawdził parę spraw, to jest po prostu moje zainteresowanie i nic więcej nie robiłem z tego żadnego wielkiego kultu ponieważ wszystko co lata zawsze zwłócało u mnie, no, żeby dużo mówić, zachwyt i podziw i to się ta, stało też częścią mojego zawodu, a także pasji lotniczej, pilotażu i tak dalej także pod tym względem nigdy nie robiłem z takiej specjalnej filozofii czy, czy wyznawania, tylko to było to była po prostu zwykła, zwykła fascynacja. Dobrze. I wracając tutaj do pytania odnośnie badań nad reptylianami. Jakie badania? Aha, badania moje, tak? No, to co dużo mówić. Po prostu są poszukiwania. Proponuję zająć się kultem węża. Czasami wpaść na tutaj jeden z, z moich wykładów. Można sobie czasami tutaj je obejrzeć. Były ostatnio czasie z UFO w Tuczni, gdzie miałem warsztaty, tutaj, który organizował pan Janusz Zakórski, gdzie mówiłem o tych różnych rzeczach przez 10 godzin, żeby wprowadzić dany temat. A ja proponuję sobie przejrzeć przez państwa dział Milab, przeczytać artykuł Jamesa Bartleya, czy inne z naszego działu dotyczące właśnie ufologii, czyli tego nowego podejścia związanego właśnie z okaleczeniami ludzi i nie tylko Pacza Witkowskiego, czy wkrótce materiały Sary stanki i inne, które są naprawdę bardzo, bardzo interesujące i fascynujące. No właśnie wspomniał tutaj pan o Januszu Zagórskim. Jak pan współpracuje się w ogóle z tak zwanymi badaczami, czy też osobami, które są zaangażowane w, w no nie tylko w ufologię, ale w ogóle w, w wszelkie takie tematy, powiedzmy sobie, paranormalne. Jak pan, jak pan ocenia polskie środowisko? Jeśli chodzi o mnie, to jako takiej wielkiej współpracy, to można powiedzieć nie ma. Ja robię po prostu tutaj swoje, czasami występuję tutaj dla Janusza w tych niepopularnych temat tematach. Sam, z całą resztą tych wszystkich ludzi, nie mam większych kontaktów praktycznie wcale nie znam w ogóle tych ludzi, robię to tutaj nie opierając się, czy nie się ani ich postaciami, ani ich badaniami, bo wolę to robić po swojemu patrząc na to z innego punktu widzenia, to jest po prostu moje zainteresowanie i można powiedzieć taka pasja. W tej chwili jedyne co, co będzie taka większa współpraca być może właśnie z czasopismem Nexus, gdzie tutaj też się szczegółują dwa artykuły też na temat, gdzie, gdzie opiszę pokrótce tutaj zebrane odkrycia, czy znaczy odkrycia badania. Opiszę pracę doktora Małka Heisera, gdzie, które w kontekście historycznym przedstawią właśnie kult węża, wężowe istoty w kontekście naszych bogów, tego co się dzieje, aby nauczyć, że jest to rzecz, która dzieje się, można powiedzieć, od zarania dziejów na naszej planecie. Będzie to taki fajny, fajny przegląd i wstęp do książki też największy sekret. No właśnie, ponieważ myślę, że powoli będziemy się zbliżyć do końca tego naszego spotkania, to proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć informacje na temat tego, o czym Pan mówi i ewentualnie właśnie wspomniał panu książce. Także gdzie będzie można ją znaleźć? Tak. Prosimy się reklamować jak najbardziej. Dobrze, jeśli chodzi o naciąganie faktów, to proponuję panu obejrzeć wykłady doktora Mikea Heisera, przeczytać, obejrzeć dwa, które przetłumaczyliśmy i samemu je ocenić, co jest naciągane, a co nie. Przeczytać materiały Jamesa Bartleya i wszystko, co publikujemy na stronie i wtedy ewentualnie wyrobić opinię na temat naciągania, a także przeanalizować inne rzeczy, które polecamy, bo to niczego nie naciągam, nie wydaję swoich opinii, nie konfabuluję, nie zmyślam faktów. Wszystkie rzeczy, o których mówię, można sprawdzić, ponieważ jestem w stanie przedstawić też czy nazwiska autorów, skąd biorę informacje. To nie są rzeczy, które są wymyślone. Po prostu te rzeczy istnieją. Każdy z Was może to zrobić. To nie są rzeczy ani, ani aż tak bardzo nowe, tylko wystarczy samemu je znaleźć. Wiele po prostu robimy tłumaczeń, wybieramy materiały, które mają można powiedzieć jakąś wartość i staramy się iść tutaj torem, szukając właśnie powiązań z tym wszystkim. Jest wiele tektorów, wiele wątków, wątek okultystyczny. Mówię, bez tego wątku bardzo ciężko jest zrozumieć bardzo wiele spraw. Dalej, czy ma pan pojęcia antropologii kulturowej? Oczywiście, że ma. Eliadę też znam, dawno czytałem, z 20 lat temu już. Jeśli chodzi o książkę Największy Sekret, to mówię ukaże się ona tutaj w listopadzie, ale to jest tylko to dosyć dobry przegląd. Można powiedzieć, książka będzie mieć około 500 stron. David Aika, który w bardzo fajny sposób to zrobił. Tylko, że wszyscy zarzucają oczywiście różne rzeczy Icke'owi, ale ja tak mówię, to on. Ani jest pierwszy, ani nie ostatni. Bramley mówi praktycznie o tym samym, tylko nazywa ich nadzorcami. Używa tylko innych terminów. Philip Gardiner mówi o kulcie węża, ale dotyczy to w sumie tych samych istot. Legendy Zulusów, legendy Ameryki Południowej, legendy różnych innych plebion, mówiąc, nazywając te istoty różnymi i z, y, imionami, ale mówią cały czas o tym samym, więc stwierdzenie, że coś zmyślam czy naciągam jest po prostu nie na miejscu, bo każdy może sam to sprawdzić. Są to różne imiona, różne terminy, różne znaczenia, ale językowo oznaczają to samo. Tak jak na przykład słowo K ka czy kan, które w, każdym, w każdej kulturze na Ziemi znaczyło węża. W bardzo dziwny sposób w powiązaniu oczywiście też tutaj ze źródłem, ze źródłosłowiem jak nasiona czy nasienie, pokolenie Kaina. To są opracowania Filipa Gardinera, się z nimi zapoznać. Znaczy, dlatego ja nie przypadkowo wspominałem o teorii Stanagucza, który mówił właśnie o tym, że tak naprawdę kult węża wiąże się z, no jakby nie było naszymi neandertalskimi przodkami, dlatego że on propagował teorię, że tak powiem mówiącą o tym, że jesteśmy że tak powiem wynikiem no, połączenia się właśnie tej gałęzi neandertalskiej z kromaniańską. No ale cóż, może odłóżmy to na jakieś inne Czas do dyskusji na ten temat. Ja jeszcze bym chciał powrócić do tego, o czym Pan też wspominał, czyli o tych uprowadzeniach przez UFO, bo pan często mówił o Milabie, tak, jako czymś, co ma, miałoby jak, jakiś związek z tym, ale przecież mieliśmy wiele przypadków, które zupełnie wymykają się poza, że tak powiem, takie racjonalne podejście. Jak pan po podchodzi do przypadków uprowadzeń przez UFO, tak zwanych najmniejszej dziwności. Każdy z tych przypadków oczywiście trzeba, trzeba analizować tutaj osobno. Nie mówię o, o wszystkich tutaj, że dotyczą one oczywiście milabów. Jak mówił James Bartley, oni są oczywiście świadomi, że są dobre istoty, tylko i że też uczestniczą, w, też robią pewnego rodzaju wzięcia, że jest wiele różnych, można powiedzieć, gatunków, które padają przychodzą, przylatują powiedzmy czy pierwszy raz i dokonują różnego rodzaju dziwnych tutaj z naszego punktu widzenia e eksperymentów, tylko e tak jak chciałem zaznaczyć, że tak jak mówi Bartley, że to nie oni są problemem z to, czym się zajmuje, to zajmuje się tym właśnie, co, co stanowi problem, czyli właśnie te istoty, które nadzorują te wzięcia, są kontrolerami, tak jak to mówi się w projektach właśnie Milab, gadzimy kontrolerami i to, co chcą uzyskać. I w tej chwili akurat ta tematyka jest właśnie w centrum naszych zainteresowań, a jeśli chodzi o te różne stopnie dziwności, to jest tego dosyć faktycznie dużo i też o nich tutaj wiele czytałem, także każdy z tych wypadków trzeba przyglądać się osobno. Chciałem się zapytać, dlaczego tylko ograniczamy się tylko i wyłącznie do Replian? Jak to się nazywa? Mój? Replianie czy jak tam? Przecież Święty Franciszek w swoich podaniach i rysunkach zaznaczył, iż jest 400 raz występujących w pobliżu systemu słonecznego. No, gdyby powiedział, że to nie jest fantazja, byłby spalony na stosie, a tak został świętym. No Ale to jednak się zachowało. Zastanawiam się tylko, dlaczego się ograniczamy tylko i wyłącznie do tych replian. Czy na ten temat coś Pan wie? Tylko dlaczego. Dlaczego? Akurat ten temat po prostu jest tutaj w kręgu moich zainteresowań, bo zajmuje się właśnie kultem węża i tymi, można powiedzieć, kulturowymi, czy religijnymi zależnościami i tylko dlatego. Raz jest na pewno bardzo wiele. To jest jasne, proste i oczywiste. Nie wiem, ja akurat jest wokół, nie znam ilości. Są, każdy mówi inaczej. Kogokolwiek zapytać, jakiegokolwiek źródła, każdy podaje co innego, więc każda z tych cyfr, która jest podawana, może być po prostu prawdziwa albo żadna, bo jest ich o wiele więcej. Jesteśmy po prostu częścią wielkiej i tutaj społeczności. Akurat tym się zajmuję, ponieważ to stanowi sedno problemu i dotyczy manipulacji na ludzkości, bo taki sobie wybrałem po prostu rodzaj zainteresowania, nic więcej. A jeśli chodzi o dowody, bo ktoś tu mi zaczął zero dowodów, ja nie jestem od tego, żeby przekazywać wam dowody, bo po pierwsze, nikt mi za to nie płaci, nie ma z tego żadnego zysku, jest to tylko moje zainteresowanie, jak ktoś chce dowodów, to niech sobie sam znajdzie. Ja szukam to i staram się przekazać swoje spostrzeżenia w publicznych wykładach. Nie jestem od tego, żeby przekonywać, ani mówić komu żeby w to uwierzyć, bo mi na tym po prostu kompletnie nie zależy. No witam Państwa, z racji tego, że tak Pan tu zapisał wcześniej, że jak tu już wszyscy mówią Pan do Pana, no to mówię też Pan, że do te drugiej to chciałem się spytać, czy zna Pan tą historię UFO hmm, pobrało Polaka to była wioska, to było na wiosce Rydzyny w województwie łódzkim. Podobno chcieli rasę polską, czy pan o tym słyszał, rasę polską zatrudnić gdzieś tam na, jakiej, na jakiejś planecie jako roboli. I akurat jak przelatywali, leżał, gościu w rowie pijany w szybele. No jego pobrania ten, po, ten pokład to kurcze pieczone zbadali mu treść żołądka bo on nie kontaktował nie, nie mógł rozmawiać pobrali treść żołądka zbadali, że to jest alkohol wzór yy, rozwinęli i mówią, a to musimy zrobić tego więcej, bo jak się obudzi gościu, to to musimy z nim rozmawiać no i jak się obudził dali mu tego pokarmu, te, tego alkoholu i gościu się znowu walił i tak się to ciągło przez tydzień czasu i te ufoki sobie pomyśleli tak, cholera, na nie warto brać Polaków, ziemian, bo to tylko jedzą i na okrągło śpią. I tak Polak uratował świat od zagłady. Słyszał Pan coś o tym? To jest zwyczaj. Polak zawsze najlepszy. No tak, to fakt. A właśnie, a propos <śmiech> tego, co Pan już raczył wspomnieć. Pan mówił o tym, o czym mówił Pan Bacz Witkowski, czyli o tych strasznych okoliczaniach ludzi. Czy mógłby Pan parę słów przybliżyć na ten temat? Czy Pan jest w kontakcie z Panem Baczem Witkowskim? Jak wygląda badanie właśnie tych no, dosyć drastycznych przypadków? No, szukamy kontaktu z Panem Baczem Witkowskim, na pewno jest to krewny tutaj naszego Witkowskiego. Nie udało nam się nawiązać tutaj jeszcze z nim kontaktu, będziemy się starać. Kontakt z Duncanem oficjalnym nam też gdzieś uciekł, ale on zresztą o tym ostrzegał, że tak będzie. Także jak się ma to do tych badań? informacje na ten temat jest uzyskać niezwykle trudno i jest to, co to dużo mówić, bardzo, bardzo ciężki i trudny temat. Informacje, jakie, jakie mamy na ten temat są szczątkowe, no bo przede wszystkim one są, trafiają do kronik policyjnych, są y, utajniane, czy w większości takich przypadków po prostu są zamykane jako, y, no, rytualne ofiary, tego typu sytuacje tra trafiają do różnego rodzaju katalogów, praktycznie nie ma, nikt się tym nie zajmuje. Jedynie odważni, tacy właśnie jak badzwi czy inni. Czasami próbują to połączyć z czymś innym, ale tak jak mówię to nie jest nasza liga ani nie jest tutaj zakres informacji, w której po prostu się obracam. To jest poza poza nami. Jesteśmy po prostu tylko z zwykłymi, normalnymi tutaj ludźmi. W Polsce, zajmują się tłumaczeniami, popularzacjami pewnych tematów, także to jest nie nasza liga, najzwyczajniej w świecie. Ja doskonale rozumiem, o czym Pan mówi i stara się Pan tylko i wyłącznie na podstawie wielu nazwisk, które to sobie y, tak zwane prawa autorskie i autoryzacje zachowały, no i oczywiście jako ten tak zwany dowód tych osób. Y, mam takie pytanie. Czy wyżej wspomniani ludzie, o których Pan wspomniał. Naprawdę rzeczywiście mieli osobisty kontakt z takowymi istotami no powiedzmy repli repliantami? Czy mieli osobisty kontakt, a jedynie się kontaktowali tylko ze świadkami? Bo na pewno wielu ludzi miało osobisty kontakt, ale o tym po prostu nie wspominają, ze względu na to, iż inni by potraktowali jako człowieka niezrównoważonego, psychicznie chorego, etc., emocje. No, oglądał się filmów takich, siakich, srakich no, filmików. No i oczywiście i w późniejszym czasie okaże się to wielką hałą. Czy wyżej wspomniani panowie, którzy napisali tyle książek, udowadniając nam i panu, przekonując nas, iż oni odkryli prawdę, czy na pewno akurat prawdę, jeżeli nie mieli z tym bezpośredniego kontaktu? Także tych nazwisk faktycznie troszkę wymieniłem, to by trzeba po prostu się ich zapytać i tyle. Nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, czy widzieli. Sam rozmawiałem z, oczywiście tutaj z kilkoma świadkami w Polsce. To, to fakt. Z jednym tutaj całkiem niedawno, kiedy byłem w Tucznie. Także, która miała z tymi istotami kontakt. Wielu z tych proponuję właśnie przeczytać Jamesa Partleya i jego podejście do tematu, a potem wtedy stwierdzić y, o kontaktach, bo tu wcale nie chodzi o, powiedzmy, nawiązywanie świadków przy szukaniu kontaktu, bo y, ja zajmuję się nie jakimś specyficznym dokumentowaniem, tylko prób próbowaniem ułożeniem pewnych historii, po prostu próbowaniem w całym tym zamieszaniu znaleźć jakieś informacje, które, które mają sens, które, które są częścią pewnej historii, które dazą mi odpowiedzi na pewne pytania. Y, skupiłem się na historii, aktualnej to dosyć tutaj dobrze idzie i kiedy, kiedy uda mi się przebrnąć przez ten temat, być może dowiemy się na ten temat więcej, ale jeśli chodzi o świadków, to mogę powiedzieć, że osób, które spotkały tak zwane hybrydy istoty o które nie mają do końca, ludzi, którzy nie mają do końca ludzkie oczy, tak zwane gadzie oczy, czy czarne oczy, tych świadków już mamy znacznie więcej. I tutaj już na tym etapie możemy powiedzieć, że właśnie to są te istoty, które są właśnie pod ich kontrolą. I tych doniesień mamy już naprawdę dużo. Nie tylko poprzez świadków, którzy byli powiedzmy w obozach koncentracyjnych. Większość rzeczywiście już ich nie żyje. Szukanie takich świadków jest niezwykle trudne, ale tak, są takie, są takie osoby. I znam osobiście też wielu ludzi, którzy Widzieli podobnych, podobnych ludzi, można powiedzieć, nie ludzi. W wojsku amerykańskim przed inwazją na Irak, także tego typu informacje do mnie docierają nie tylko od osób prywatnych, którzy widzieli podobne, podobnych nie ludzi. Tych informacji mam już znacznie więcej i są one bardziej sprawdzalne, więc pytanie jest tylko takie, czego szukamy i kogo szukamy? Ja wiem, czego szukam, jakich informacji, jakich znaczników i jakich świadków i co mnie interesuje, bo nie szukam. Ludzi, którzy widzieli jakieś gadoinalne istoty, bo na tym etapie po prostu jest to absurdalne, bo z całą pewnością nie tego szukamy i tego nie znajdziemy w takiej ilości, jakbyśmy sobie życzyli. Tylko chciałem zaznaczyć, że jeśli chodzi o Bacza Witkowskiego, mamy akurat dosyć dobry kontakt. I Tutaj podałem, jeszcze raz wkleję na czacie tekstowym wywiad z panem Baczem, który przeprowadził nasz kolega Paweł Skubany. Także, jeśli by pan chciał kontaktu, to mamy dobry kontakt z, z panem Baczem Witkowskim także nie wiem jak to się ma z jego relacjami z Igorem Witkowskim ale no cóż, kontakt jest Panie Krzysztofie, zresztą jest taka sprawa, że na YouTube jest masa takich różnych filmików, pokazujących tam reporterów w ogóle w Wiadomościach, CNN i tak dalej, którzy są jakieś po prostu zaburzenia pisali i to od razu powiedziane, że tak, że oni pokazują swoją prawdziwą rybtariańską yy, yy, podobiznę, nie? Zresztą nie, no ja masę takich rzeczy słuchałem w ogóle różnych, że tu plejadianie niektórych odwiedzają, tu jesteś inni raptilianie i takie tam już pięciu planet. Nie, no przecież to jest... Tak, i ludzie z gadzimi oczami, no. I ty mówisz, że coś takiego, tak, masz doniesienia o ludziach, którzy widzieli gadzie oczy u innych ludzi. Też mogę sobie wsadzić takie soczewki, nie? o co chodzi? Owszem, te filmiki, które pokazują jakieś na twarze, to są śmieszne. Ja nie mówię tutaj o filmikach, mówię o świadkach, o ludziach, którzy mi o tym y, mówili, z którymi się po prostu skontaktowałem. I tyle. I wątpię, czy by oficer armii amerykańskiej dawał sobie takie soczewki. wątpię, czy takie soczewki nosili y, op w obozach koncentracyjnych, czy inni ludzie, z którymi, y, którzy mi te o tym pisali czy, czy mówili. Także ja nie każę nikomu o tym wierzyć, ja tylko mówię, jakie informacje dostałem y, od świadków. Nie opieram się na filmikach. Po prostu to zostało tylko potwierdzone całkowicie Niezależnie. I tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat. Jeżeli ktoś nie wierzy, to nie musi. Ja tak jak mówiłem, nie zmuszam nikogo. Proszę tylko po prostu samemu spróbować poszukać y, tych informacji na własną rękę. Nic więcej. Tak, ja najlepiej mam... sobie posłuchać wywiadów z tym, podziemnych wywiadów z tym. Ja, chciałbym to nazwisko tak, i doktora Pająka poczytać i, i ten, i poczytać e, posłuchać wywiadów z Adamem Bielakiem mogłym, który jest schizofrenikiem, no ale dobrze, więc e, to jest tyle, co, co mam do tego powiedzenia, ale co prawda jest e, naprawdę, jeżeli są jakieś obcy, którzy by się ukrywali aha, i to się łączy oczywiście, wiadomo z serialem V, e, serial V dokładnie też pokazuje, jak to rapt raptylianie którzy są w skórę ludzi na sobie, coś tam robią. To przecież jest... Nie, bo to, to jest głupie po prostu. Dlaczego to jest głupie? Dlatego, że jeżeli są obcy, którzy są zdolni do tego, żeby przebyć taką daleką drogę i w ogóle e, dostać się na ziemię i te sprawy i tak dalej, no i by, y, i by nie ukrywali oczów raptyliańskich, nie mieliby takiej technologii, żeby ukryć oczy raptyliańskie, przecież to jest nielogiczne. No, jeżeli się posiada już technologię taką, żeby się dostać po prostu a, a z dalekiego miejsca a, na ziemię i tak dalej być tu i robić jakieś eksperymenty i te sprawy, to ukrycie takich oczy to chyba nie jest problem. Więc, jeżeli na, i, i z drugiej strony oni nie chcą być wykryci, więc na pewno by to ukryli. Więc to jest takie, jak na mnie, nie wiem, no bajki totalne, no. Dlaczego? Ja to wiecie? skoro Banbo powiedział, że czyli na pustyni? Wiemy, jak oni się nazywają takich stworzeni po naszemu gór, zawsze, zawsze jak nam opowiadali bajki do snu, gdzie by się przestraszyliśmy, jak dzieci, to opowiadali nam o takich właśnie stworzeniach, które wchodzą w nocy na pustyni nie o nas, a więc możliwe, że ta armia amerykańska też to widziała, ale proszę pana, jeżeli to widziała, jeżeli to żołnierze amerykańskie widzieli, pan tutaj wspominał o tą książkę, Największy secret, prawda, podobno, ta książka ma zmienić świat, nie wiem w jaki sposób, jaki jest pan zdanie, kto stoi w takim, w takim razie i, i, za zamachy, powiedzmy, za 11 września i za bombowy w Oklahoma, czy myśli będzie i, pisane tej książki, bo to jest chyba przeważnie, to będzie największy sekret i Busha, czy on przywodzi tym, tym wszystkim. I za, na to pytanie, ze względu na to, iż ja ją, tą odpowiedź znam, ale posłucham y, tej odpowiedzi od innych. Tu się zwrócę do pana Węzu. Panie Węzu, żeby to było wszystko bajką, o której pan wspomina i pan wyszydza, ja bym był z tego bardzo kontent i bardzo zadowolony. Tu nie chodzi o enklawę etniczną. Tu nie chodzi o kontynent. Tu chodzi o słowa Boga, tego, który szedł z nieba, który powiedział: idźcie, oddaję wam ziemię, we Władanie od ostatniego dwutysiąclecia, które zostało stworzone, tworzony system. Dzisiaj zbieramy tego owoce poprzez swoją nietolerancję, idiotyzm, debilizm, no i błędne myślenie, no bo wszyscy, przecież wszystko, co jest powiedziane jest B, a są ludzie, którzy szukają tej tak zwanej prawdy, która to ma wyzwolić człowieka, a nie w nią nie uwierzyć, ale ma stwierdzić fakt, że nie jest sam w kosmosie, że jest zależny od czegoś. Ale pan, że ja tego w ogóle nie neguję, tylko chodzi o to, że jeżeli po prostu jest gadka w ogóle, że obcy te sprawy, to jest po prostu zwracanie uwagi ludzi, z reguły tych, którzy są też nieuświadomieni do końca w temacie, od prawdziwego problemu New Order i ogólnego Shadow Governacji Banku Światowego i tak dalej, nie? To jest prawdziwy problem. Nieważne, kto tym steruje, no, jeżeli się to zniszczy w ogóle, jest, m, ludzie będą mieli świadomość po prostu istnienia secret agenda i tak dalej, w ogóle jak naprawdę funkcjonuje świat i te sprawy, to dopiero wtedy można by się y, y, posunąć trochę dalej. A takie gadanie od początku, że tak, to są obcy, tak, coś tam, jest to po prostu, powoduje to, to że bardzo dużo ludzi neguje w ogóle, istnieje, neguje całkowicie prawdę, dlatego że e, od razu myślą, tak, bo to jest UFO i ha, ha, ha i hi, hi. więc y, to o to chodzi, więc y, taka mowa od razu, że o istnieniu jakichś tam, tak, o reptilianach i innego sojuszu pięciu planet i tak w ogóle to prejadianie i w ogóle wszystko e, i to jest jak dla mnie po prostu takie, takiej jakiejś formy dezinformacji. ja tego nie neguję, że mo, mogą istnieć jakieś tam czy są w ogóle jakieś byty, którzy po prostu działują na wszystko, ale tak naprawdę wszystkim sterują ludzie i, jeżeli, i oni są naprawdę słabi, jeżeli musieliby, musieli stworzyć taką właśnie strukturę władzy pewną, żeby zagrozić ludziom, więc najpierw ją trzeba zniszczyć tyle, a później się zająć w ogóle. A ja mam pytanie do pana Krzysztofa o Zbigniewa Brzezińskiego. Powiedział pan, iż nie jest on tyle reptilianinem, co hybrydą. Chciałbym zapytać, jakie są przesłanki ku temu? Dobrze, może po pierwsze, że nie opieram się na filmich, filmach science fiction żadnych typu V i to nie jest tak jak przedstawione na filmie, bo jest to tylko film, jest tylko są zaznaczone pewne problemy i to nie ma nic wspólnego z obcymi ani z oczami, bo jest to zupełnie inaczej, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o pana Brzezińskiego, nie mam informacji hmm. konkretnych, oprócz tego, że uczestniczył w rytuałach i tutaj właśnie jest klucz do tego, o czym mówię, ponieważ jeżeli pan się śmiejesz mówiąc, że tylko wyłącznie New World Order jest najważniejszym problemem, nie, są inne ważne problemy i jeżeli pan uważa, że nie należy się tym zajmować, proszę zrobić audycję, gdzie się będzie pan tylko wyłącznie tym zajmował, ale życie nie tylko składa się z tego, ale też są inne zainteresowania, które można rozwijać, a to jest moje zainteresowanie i właśnie dlatego o tym mówię. Jeżeli będzie tematyka odnośnie NWO, to będziemy mówić tylko włącznie o NWO, a to nie znaczy, że ten temat musi być tylko wyłącznie ciągle mielony, bo on jest po prostu już dla mnie nudny. Wszystko przetłumaczyliśmy dziesiątki, znaczy dziesiątki, kilkanaście filmów na ten temat, które pewnie pan ogląda więc nikt mi Pan nie mówi, że ten temat dla mnie nie jest ważny, bo zrobiliśmy więcej w tej branży niż Pan i się Panu po prostu wydaje, bo zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo i robimy o to od pięciu, czy przynajmniej już lat, tłumacząc różne materiały. Dalej, jeśli chodzi o to, czym się... O, elity. Dobrze. Temat NWO, niech będzie, jest Panu ważny. Dobrze. Bada Pan sprawę NWO, sprawę tego, tych elit. Okej. Okay zidentyfikował pan elity. I co? W tym momencie myśli pan, że tylko i wyłącznie eliminacja ich sprawi, że ten problem zniknie? Było to robione na przestrzeni historii wiele razy. Zmieniło to coś? kompletnie nic. Powstawali nowi, nowi, nowi, nowi. Eliminacja całych rodzin też nic nie daje. Eliminacja całego systemu... Nie. Powstają nowe systemy, które funkcjonują na identycznych zasadach. Ktoś te zasady kreuje. Tylko dlaczego? Wszystkie te elity, wszyscy ci ludzie bawią się w rzeczy, o których pan, yy, tak jak pan wspominał, że nie może słuchać materiałów o duchowości. Bardzo przepraszam, one, wszystkie wszystkie te y, osoby siedzą bardzo głęboko w mrocznym krwawym okultyzmie, o którym panu nawet się nie śniło. Jeżeli pan nie z czym mamy do czynienia y, pros, proszę zapoznać się z tematem zamków Alzacji Lotaryngi y, na przykład Chateau de Ameroua i zobaczyć z czym mamy do czynienia, ponieważ tu wchodzą ofiary z ludzi, okultyzm satanizm i najgorsze rzeczy, jakie tylko istnieją. Właśnie elity bawią się dokładnie tymi rzeczami. Pozostaje pytanie, kogo czczą? Dlaczego się tym bawią? No jak to kogo czczą? Eee, tego? Eee, Sobe. W Inside do Bohemia grów wystarczy, żeby obejrzeć Bohemia grów to się, to się łączy z kłótnem bala ogólnie. I czczą bala. Okej, okay, to ja to wiem, że to jest okultyzm, te sprawy i e, czy niszczenie w ogóle. Jak, jak, jak te struktury były niszczone na przestrzeni wieków? W ogóle nie były niszczone, przecież one się wywodzą z, z cywilizacji, która ma ponad 10 tysięcy lat ogólnie, e, więc e, to się łączy w ogóle ze starożytnym Egiptem i tak dalej, więc to jest w zasadzie taki bardzo rozległy temat. i Szerzenie dezinformacji, mówienie o raptidianach jest po prostu niepotrzebnym distraction dawanym do tego tematu ogólnie dla ludzi, którzy nie są w tym temacie. Bo jeżeli się jest w tym temacie, to spokojnie ale po prostu ludzie, którzy nie są w tym temacie i słyszą nagle raptylianie słowa i tak dalej, to jest, się pojawia po prostu naturalna negacja czegoś takiego, nie? Więc tylko o to mi chodzi, bo wiadomo, że ten temat jest bardzo rozległy, nie? Ale ja nie wiem, ja z tej nowej, to znaczy niezależnej telewizji nie widziałem żadnego dokumentu, ja oglądałem tylko dokumenty Alexa, e, Davida, Ika i tak dalej, nie? E, I wystarczy obejrzeć e, serię Endgame, na przykład Fold of the Republic, e, e, Obama Deception i właśnie Sajdy Bohemia Glu się mniej więcej ma narysowany temat całkiem NWO i, i później to po prostu rozszerzyć, a nie no i właśnie ja to rozszerzam, a jeśli chodzi o Bohemian Grow i parę z tych filmów, które pan wymienił, to właśnie my uczestniczyliśmy w ich tłumaczeniu, Bohemian Grow to jest nasza robota więc dzięki temu mógł się pan m.in. też i wiele innych osób o tym dowiedzieć, tylko pozostaje pytanie, wie pan czym jest ta sowa co oni czczą i ja właśnie szukam tego czym jest ta sowa i zidentyfikowałem ją na przestrzeni historii naszej ludzkiej cywilizacji że są to właśnie węże te istoty i to właśnie wszystkie elity oddają dokładnie nim hołd i właśnie tym ona jest to jest właśnie ten wąż, symbol yy, kultury. Bala, czyli inaczej jednej z tych wężowych bóstw, wężowych istot. I właśnie ja rozszerzam ten temat, właśnie tym się zajmuję. Yy, I nie mówię o reptilianach i nie szukam tutaj reptilian powiedzmy w przysłowiowej solniczce, bo jest to temat znacznie rozleglejszy i dotyczy okultyzmu i satanizmu. Jeśli chodzi te oczy, oczy są tylko i wyłącznie specyficznym interfejsem genetycznym, który umożliwia tak zwane okultystyczne pozyskanie istot ludzi, którzy przejdą pewnego typu rytuały. I jeżeli pan nie rozumie zasad rządzących duchowością, to po prostu tego pan, tematu pan stanie nie będzie nigdy ogarnąć, podobnie jak i wiele innych ludzi i dlatego jest to powtarzane w kółko i w kółko i w kółko, ponieważ jest to zupełnie inny system, który polega na zupełnie i innych zasadach. Znane są też osoby, którym pokazują się te oczy, które nie przeszły rytuału, które są normalne. Tak jak program we francuskiej telewizji, który był o te... No cóż, no, moglibyśmy tak dyskutować jeszcze przez wiele godzin i zresztą e, możemy dyskutować, jednak ja bym chciał oficjalnie już zakończyć ten nasz czat, nasze spotkanie czatowe tutaj na pokoju portalu Infra. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie za udział. Zachęcam do dalszej dyskusji z naszymi użytkownikami, którzy tutaj, jak widzę, cały czas bezustannie wysyłają różnego rodzaju pytania. Myślę, że pan sobie z nimi poradzi. W tym momencie, e, że tak powiem, bym zakończył oficjalną część naszego czatu. Oczywiście on e, może trwać bezostannie, dokąd e, tylko my chcieli. Także dziękuję Panie Krzysztofie, jeśli e, by Pan jeszcze miał parę słów e, do powiedzenia dla użytkowników e, e, nie tylko czatu, ale też i portalu Infra, i forum Infra, i e, słuchaczy Radia Paranormalium, gdzie ten czat e, się ukaże w formie audio. Też dziękuję Państwu za, y, za uwagę. Przepraszam, nie mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale jest to temat bardzo szeroki, bardzo złożony. Y, chciałem tylko po prostu zachęcić do własnych poszukiwań i przejrzenia dostępnych materiałów. Większość, znaczy wszystko, co publikujemy na stronie David Eichwell, bo to jest moja strona, którą, którą nadzoruję. A jeśli chodzi o NTV, to mam z nią niewiele wspólnego, bo jest to projekt pana Janusza Zagórskiego, więc proszę, proszę pisać do Janusza Zagórskiego. Praktycznie mógłbym bez końca odpowiadać na pytania, na które nie znam odpowiedzi, bo nie jestem ani wszystko wiedzący, ani najlepszy. Jestem tylko takim samym człowiekiem jak wy. Zaczynałem też i tutaj po prostu kontynuacja moich zainteresowań można powiedzieć od dzieciństwa od młodości i nic więcej nie robię z tego jakiejś specjalnej filozofii po prostu szukam szukam dalej do czego też państwa zachęcam i dziękuję za uwagę Był to zapis czatu z Krzysztofem Rogalą twórcą portalu i forum davidike.pl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 EWU